Na wieść o elekcji Jagiellończyka Albrecht poczynił szereg ustępstw, w związku z czym 6 maja 1438 roku został także okrzyknięty królem czeskim i szybko koronował się 25 czerwca. W rezultacie akcja Australoga zakończyła się niepowodzeniem. Nie odniosła również sukcesu druga wyprawa skierowana do Czech z udziałem małoletniego króla, któremu towarzyszył młodszy brat. 31 października 1436 roku Władysław III ukończył 14 lat i według ówczesnego obyczaju stał się pełnoletni. Oficjalnie nastąpiło to 8 grudnia 1438 roku na zjeździe w Piotrkowie, a 16 grudnia młody król zatwierdził przywileje. Skończyła się wówczas regencja Rady Koronnej, a ogromnie wzrosło znaczenie Oleśnickiego — z którego potężną indywidualnością kilkunastoletni chłopiec bardzo się liczył. Rola królowej w sprawach wielkiej polityki wyraźnie zmalała, pomimo że syn był do niej niewątpliwie przywiązany. Jednym z następstw tego było dążenie do porozumienia z Albrechtem, co popierali także legaci papieża. Kiedy pierwsze wrocławskie rokowania prymasa nie dały wyników, Oleśnicki zawarł w namysłowie zawieszenie broni 16 lutego 1439 roku, a później sam odwiedził Habsburga. Młody król był dość popularny i Zofia mogła być dumna z niektórych jego cech. Znano go jako młodzieńca pełnego cnut rycerskich, gorąco pobożnego, skromnych potrzeb, ustępliwego charakteru, jednającego sobie ludzi mimo braku urody, miłym obejściem, Dąbrowski. Choć prawdopodobnie w tym właśnie okresie otoczenie spostrzegło, że unika on kobiet, a lubi męskie przyjaźnie. Władysław łatwo ulegał wpływom otoczenia. Oleśnicki umiał wykorzystać ten cechę młodego człowieka. Wzrost znaczenia Zbigniewa doprowadził do uaktywnienia opozycji. Dnia 3 maja 1439 roku spytek z Melsztyna zawiązał w Nowym Mieście, Korczynie, Konfederację wrogą biskupowi Krakowskiemu. Przystąpiło do niej 168 obecnych tam przedstawicieli szlachty. Zwracało uwagę, że znajdowali się wśród nich dworzanie i najbliżsi domownicy sonki, jak na przykład jej podkomorzy, kuchmistrz, notariusz i wielu innych, a także Chincza Zrogowa związany już wtedy z obozem husyckim. Wśród pozostałych uczestników opozycyjnego zjazdu na wymienienie zasługuje syn trzeciej żony Jagiełły, Jan Spilczy oraz syn zawiszy czarnego Marcin Zgrabowa. Według Długosza cała ówczesna akcja spytka Odbywała się, jak wielu utrzymywało, za nomową i obietnicami królowej Zofii. Wkrótce konfederaci podnieśli jawny bunt, a Zbigniew skierował przeciw nim wojska. Tu nastąpiło niezupełnie zrozumiałe wydarzenie. W przeddzień walnej rozprawy i aktualni dworzanie królowej i Chińcza opuścili rebeliantów, przerzucając się na stronę Oleśnickiego. Pan Zrogowa objął nawet dowództwo królewskiej piechoty szturmującej obóz buntowników pod Grotnikami, Iwalnie przyczynił się do zadania im klęski. Poległ tam m.in. sam przywódca powstania spytek z, z Melsztyna. Po bitwie pod Grotnikami biskup Krakowski osiągnął szczyt swych wpływów politycznych i bez trudu likwidował poszczególne izolowane ogniska oporu, a rola polityczna królowej matki jeszcze bardziej zmalała. Wkrótce jednak szczerze poparła ona swego wielkiego przeciwnika — 27 października 1439 roku niespodziewanie zmarł Albrecht Habsburg, król Czech i Węgier, oraz arcyksiąży Austrii, zięć cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Miał on tylko dwie córki. Ze starszą z nich Oleśnicki swatał młodego Jagiellończyka. Ołdowiała królowa Elżbieta była jednak w ciąży i spodziewała się, że tym razem urodzi syna. Antyniemiecko nastawiony Sejm węgierski domagał się aby poślubiła ona bądź Władysława III, bądź despotę serbskiego Łazarza. Sojusz z każdym z tych państw był bardzo istotny wobec narastającego zagrożenia tureckiego. Ambitna córa Luksemburgu wolała jednak zostać regentką rządzącą w imieniu spodziewanego syna, niż małżonką nowego władcy. Odkładała też swą decyzję, zwlekając do rozwiązania, a na razie czyniła zarzuty na temat pogaństwa obu kandydatów do swej ręki. W tej atmosferze pod koniec grudnia przybyli do budy wysłannicy polscy żegnani w Krakowie modłami Oleśnickiego o Unię Królestwu Polski i Węgier. Wdowa po Albrechcie została zmuszona do wyrażenia zgody na poślubienie Jagiellończyka i ogromne poselstwo węgierskie w tysiąc koni wyruszyło do Polski 17 lutego 1440 roku. Węgrzy znaleźli się w Krakowie 1 marca. Tam Oleśnicki i Zofia oraz większość panów Rady byli za przyjęciem korony św. Stefana. Ustalono, że ewentualny syn Elżbiety i Albrechta odziedziczy Austrię i Czechy, natomiast następcami rodziców na tronie węgierskim będą potomkowie Elżbiety i Jagiellończyka. Na Rady zakłócił zgrzyt. Przybyło nowe poselstwo z Budy, tym razem wysłane przez owdowiałą królową. 22 lutego powiła ona syna, także Władysława, nazwanego pogrobowcem. I ogłosiła go monarchą, a teraz cofała swą zgodę na małżeństwo z królem Polski. Niemniej 8 marca szesnastoletni syn Zofii uroczyście przyjął w katedrze ofiarowany mu tron i przyrzekł poślubić 31-letnią Elżbietę. Zebrani śpiewali Tedeum i Bogu rodzice. Dla matki musiało to być ogromnym przeżyciem. Później na Wawelu odbyła się uczta, a we wszystkich kościołach krakowskich biły dzwony. Tegoż dnia Jagiilończyk po raz pierwszy wystawił dokument jako electus rex Hungarie i wysłał poselstwo do Elżbiety. Rozpoczęły się przygotowania do odjazdu. Odbywały się one w atmosferze zagrażającej wojny domowej, gdyż partia habsburska wykradła koronę św. Stefana z myślą o koronacji nowonarodzonego pogrobowca, za którym opowiedział się prymas, szereg magnatów i wiele miast. Niemniej Jagilończyk wyruszył do Budy, towarzyszył mu Oleśnicki i liczni rycerze, a wśród nich Chińcza z Rogowa, stale chyba pozostający zaufanym kulowej matki. Zofia z młodszym synem wcześniej przybyła do Sącza, aby tam pożegnać pierworodnego. Spędzili razem dwa dni. Rozstanie nastąpiło 23 kwietnia w Czorsztynie. Nie wiedzieli, że widzą się po raz ostatni w życiu. Po odjeździe Władysława Sąga z Kazimierzem modlili się w klasztorze sądeckim za pomyślność wyprawy. Po przekroczeniu granicy wobec dokonanej koronacji pogrobowca i narastającego oporu jego matki, część Polaków chciała zawrócić, ale Zbigniew pokonał te wahania i zdecydował o kontynuowaniu wyprawy. Dnia 21 maja Władysław III wjechał do Budy. 29 czerwca Sejm orzekł, że pogrobowiec nie ma praw do tronu i ogłosił królem jak Poparł go również prymas, który 17 czerwca dokonał koronacji w asyście Oleśnickiego i pięciu biskupów węgierskich. Ponieważ oficjalna, powszechnie uznana korona była w posiadaniu Elżbiety, należało się posłużyć inną, wyjętą z grobowca św. Stefana. Wkrótce rozpoczęła się regularna wojna domowa pomiędzy zwolennikami Habsburgów i Jagielonów. W niedługim czasie po wyjeździe Władysława... Zofia musiała na parę lat przestać widywać także młodszego syna, trzynastoletniego Kazimierza. 20 marca 1440 roku Iwan i Aleksander Czartoryscy zabili z nienacka w trokach wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza. Jego syn Michał próbował ogłosić się następcą ojca, jednak na całej Litwie rozpoczęły się zamieszki. Wówczas zadecydowano w Krakowie na wniosek królowej matki, żeby do Wilna wysłać młodego Kazimierza. Władysław przed opuszczeniem Polski za radą Oleśnickiego mianował brata tylko swym zarządcą. W Wielkim Księstwie projekt przyjazdu Kulewicza spotkał się z poparciem krewnych Sonki, Holszańskich i Druckich oraz potężnego magnata Jana Gasztołda. W rezultacie w miesiąc po rozstaniu ze starszym synem Zofia żegnała także młodszego. Kazimierz 29 czerwca 1440 roku został jednak wyniesiony w Wilnie na stolec Wielkiego Księstwa, i przestał być jedynie namiestnikiem brata. Był to prawdziwy zamach stanu, którego kulisy nie są znane. Znalazły w nim niewątpliwie wyraz separatystyczne tendencje litewskie, natomiast nie jest jasne, na ile rozgrywające się w Wilnie wydarzenia były zaskoczeniem w Krakowie. Jest na przykład bardzo prawdopodobne, że pokrywały się one z życzeniami matki, która syta sukcesów starszego syna mogła pragnąć, aby młodszy otrzymał przynajmniej książęcą mitrę. Interesujące jest to, że w otoczeniu nowego władcy pojawili się wkrótce jego krewni pokądzieli. Poza tym, jak przypuszcza Kolankowski, w Krakowie sprzyjali zamachowi ci spośród magnatów, którzy za życia Jagiełły powiadali się za dziedziczeniem tronu, a po jego śmierci popierali Sonkę przeciw Oleśnickiemu. Po wyjeździe obu synów Kuloma musiała się czuć bardzo osamotniona, zwłaszcza, że w latach 1440-1444 nie prowadziła prawie żadnej działalności politycznej. Polską rządził głównie Oleśnicki, a Sonka najczęściej mieszkała w swych dobrach oprawnych. Zbigniew wrócił z Węgier już w sierpniu i przede wszystkim udał się z kurtuazyjną wizytą sprawozdawczą do królowej matki, która wówczas przebywała w Sanoku. W kraju zastała go wiadomość, że jest jednym z 17 nowych kandydatów, a pierwszym Polakiem w dziejach, mianowanych przez Eugeniusza IV., Oleśnicki, choć w walce papieża z Soborem oficjalnie zajmował stanowisko neutralne, ale faktycznie znajdował się po stronie Soboru, przyjął jednak kapelusz z rąk antypapieża Feliksa V. Królowa Zofia w sprawach kościelnych nie wypowiadała się publicznie. Jej syn Władysław, podobnie jak i całe Węgry, zdecydowanie popierał papieża, natomiast na Litwie silne były wpływy zwolenników odmiennego stanowiska. Nie jest znana też w tym okresie jakaś działalność Sonki w obronie młodszej siostry i jej rodziny. W maju 1443 roku, w wyniku nowego buntu swego przyrodniego brata Stefana, Eliasz ponownie utracił tron. Pozostawił on w Chocimiu żonę i dzieci, a sam udał się po pomoc do Krakowa. Naturalnie niczego u Oleśnickiego nie uzyskał, co więcej biskup wymusił na Marii wydanie polskim oddziałom twierdzy chocimskiej. W drodze powrotnej zawiedziony szwagier królowej został zabity przez pachołków przyrodniego brata. Rada koronna w stosunku do zabójców nie wyciągnęła żadnych konsekwencji, a nawet przyjmując 20 września 1444 roku akt hołdowniczy Stefana uznała dokonany przez niego przewrót. W tym okresie jedyną znaną formą aktywności sonki był udział w zjeździe w Korczynie w kwietniu 1443 roku na którym uchwalono pomoc dla Władysława. Nie wiadomo, jak zniosła wiadomość o śmierci Chińczy, który, biorąc udział w walce z oddziałami Elżbiety, miał zginąć w 1442 roku. Później okazało się jednak, że wieść ta była fałszywa, a w rzeczywistości pan z Rogowa odniósł tylko ciężką ranę, z której z czasem się jakoś wyleczył. Prawdopodobnie Zofia w dużym stopniu żyła wówczas wiadomościami z Węgier od pierworodnego. Ten zaś toczył upoczywe walki z Habsburgami. Wreszcie legatowi Eugeniusza IV, kardynałowi Julianowi Cezariniemu, który jako młody człowiek był na koronacji Zofia, później zasłynął udziałem w krucjatach antychusyckich, udało się 14 grudnia 1442 roku doprowadzić do rozejmu w Gibier. Ponieważ Elżbieta wkrótce potem zmarła, Jagileńczyka oskarżono o jej otrucie. Młody król nie kwapił się poślubić kilkakrotnie mu proponowanej królewny Anny, starszej córki swojej przeciwniczki. W roku 1443 znamowy Cezariniego rozpoczął działania wojenne z Turkami, odniósł nad nimi szereg wielkich zwycięstw, doradcą Władysława był świetny wódz węgierski Jan Hunyadi i m.in. wyzwolił miasto Sofię. Sukcesy te przyniosły synowi Zofii ogromną sławę w całej Europie, zwłaszcza, że dyplomacja papieska bardzo usilnie podkreślała zasługi w obronie wiary wiernego zwolennika Eugeniusza IV. Młody monarcha stał się wówczas wzorem katolickiego rycerza. 1 kwietnia 1444 roku Jagiellończyk zaprzysiągł korzystny dla Węgier i chrześcijaństwa pokój w Segedin. W Polsce, przeżywającej różne kłopoty wewnętrzne i zewnętrzne, zaczęły rozlegać się głosy, aby król wracał do kraju. Domagał się tego także Oleśnicki, który liczył, że znów będzie rządził młodym monarchą. Nie jest natomiast znane stanowisko matki, choć nie ulega wątpliwości, że chciała zobaczyć ukochanego syna. Niemniej wydarzenia potoczyły się inaczej. Pod wpływem Cezariniego, który zakładał, że tym razem uda się zupełnie zniszczyć wojska sułtana, Władysław zerwał świeżo zawarty pokój i 21 września przeprawił się przez Dunaj, rozpoczynając drugą wyprawę turecką. Niektórzy sądzą, że jego gorliwość religijna częściowo przynajmniej była formą okupienia winy za grzechy popełnione w ramach dewiacji, co do których wielokrotnie obiecywał swym spowiednikom poprawę. Do decydującej rozprawy doszło pod Warną 10 listopada. W czasie bitwy monarcha osobiście poprowadził brawurowy atak na chówca, złożonego w dużym stopniu z Polaków. Kronikarz Saad el-Dim pisał, że król w upojeniu na wojska sułtana pędził. Turcy początkowo rozstąpili się, a potem okrążyli Jagiellończyka i jego drużynę. Później nikt z chrześcijan, którzy tę bitwę przeżyli, nie widział już więcej monarchy. Wieczorem Huniadi zarządził odwrót, ale zmienił się on w bezładną ucieczkę. Poległo wówczas wielu rycerzy, m.in. towarzyszący wyprawie kardynał Cezarini. W grudniu wieść o klęsce dotarła do Polski. Początkowo jej nie wierzono, ale wkrótce wróciły niedobitki uczestników bitwy pod Warną. Ponieważ nikt nie był świadkiem śmierci króla, zaczęto się łudzić jego ocaleniem. Zwłaszcza matka uporczywie wierzyła, że jeszcze ujrzy syna. Poseł wysłany do Kazimierza zastał go pod Połockiem, i siedemnastoletni wielki książę wybuchnął płaczem na wieść o klęsce brata. Jednak i on miał nadzieję, że Władysław zostanie odnaleziony. W koronie stale rozchodziły się pogłoski o przebywaniu bohaterskiego monarchy w Konstantynopolu, Wenecji, Siedmiogrodzie, Albanii lub na Wołochach, a jak pisze długoż, im pożądańsze były te wieści, tym łatwiej uzyskiwały wiarę. Oleśnicki odnotował, że jeszcze w roku 1448 Znalazł się człowiek rzekomo mający pewne wiadomości, iż zaginiony król nadal żyje. Węgrzy również nie wiedzieli, co sądzić i wysłali w tej sprawie specjalne poselstwo do Polski. Należy pamiętać, że niekiedy zdarzały się powroty zaginionych po wielu miesiącach nieobecności. Tak na przykład jeden syn Zawiszy Czarnego rzeczywiście poległ pod Warną, ale drugi wrócił do domu dopiero po dwóch latach, kiedy wszyscy byli już pewni, że nie żyje. Wielokrotnie rozchodziły się pogłoski, że monarcha odnalazł się, a co więcej, że przybył do kraju, w związku z czym w poszczególnych miastach bito w dzwony i urządzano iluminację. Ukazał się nawet łaciński epigramat, głoszący, że sprawiedliwy Władysław żyje. Króla znalezionego cudownie sprowadzić należy. Jednak powoli szerzyło się również przekonanie, że Jagiellończyk rzeczywiście zginął. Dwaj rycerze wysłani na poszukiwanie ciała powrócili bez żadnych wieści. Turcy pokazywali w Konstantynopolu uciętą głowę króla, ale sądzono, że to mistyfikacja, gdyż miała ona jasne włosy, a warneńczyk był brunetem. Podobno pozostała część zwłok została wydana bułgarskim duchownym, którzy ją pochowali w jakiejś cerkwi. Rozpoczęło się również apoteozowanie bohaterskiego i oddanego sprawie chrześcijaństwa króla. Wyrazem tego był m.in. łaciński poemat Opłakujcie mnie nieba, w którym Władysław woła — Oto krew swą różową rozlewam dla ciebie, Chryste. Już ci życie oddaję, królu, i Boże mój wielki. W tym czasie Polska znów była bez monarchy. Oleśnicki pierwszy jasno uświadomił narodowi konieczność wyboru nowego króla. W dodatku przyszła z Węgier wiadomość, że uznano tam pogrobowca za następcę Warnyńczyka. Choć Zofia długo jeszcze żywiła złudzenie, że pierworodny wróci, to jednak włączyła się do czynnego życia politycznego, aby pilnować interesów młodszego syna. Wiosną 1445 roku rozpoczął się ostatni okres jej działalności na tym polu. W kwietniu brała udział w zjeździe w Sieradzu, gdzie na wniosek Oleśnickiego dokonano warunkowego wyboru Kazimierza na tron Polski. Gdyby Władysław III został jednak odnaleziony, to odbyta elekcja utraciłaby ważność. Matka publicznie dziękowała biskupowi Krakowskiemu, ale jednocześnie drogi ich, któryś już raz z rzędu zaczęły się znowu rozchodzić. Wprawdzie Zbigniew chciał także widzieć na Wawelu Kazimierza, którego ojca i brata niejednokrotnie umiał sobie podporządkować, ale dążył do ponownego osłabienia władzy królewskiej poprzez uzależnienie elekcji od przyznania nowych wolności i przywilejów. Dlatego też obiór Jagiellończyka nie był ostateczny, a został potraktowany jako wstęp do dialogu. Poglądów takich naturalnie nie podzielała Zofia, którą popierała grupa magnatów, nie stawiających żadnych warunków wstępnych. Byli oni bezwzględnymi zwolennikami dynastii. Z kolei Kazimierz chciał mieć w Polsce pełnię władzy, a poza tym obawiał się zbyt pochopnego objęcia tronu przed uzyskaniem potwierdzenia śmierci Władysława. Wreszcie panowie litewscy dążyli do zachowania pewnej odrębności wielkiego księstwa lękając się, że w przeciwnym razie ich własne znaczenie zmaleje. W następstwie działania wszystkich tych nieraz sprzecznych sił rokowania przebiegały powoli. W Sieradzu możnowładcy zaprosili ponownie Kazimierza na sierpniowy zjazd w Piotrkowie. Była na nim naturalnie Zofia. Niespodziewanie jednak wielki książę nie przybył, a jego wysłannicy zakomunikowali, że liczy się on nadal z powrotem brata. Zjazd wyznaczył wówczas poselstwo z prymasem na czele, które miało Kazimierzowi oficjalnie zaproponować koronę. Udała się z nimi również królowa, jednak, jak podaje długoż, z pobudek macierzyńskiej miłości, a nie w charakterze oficjalnego reprezentanta. Spotkanie z Jagilończykiem nastąpiło 15 października w Grodnie. Matka zobaczyła wówczas syna po raz pierwszy od pięciu lat. Przez ten czas młodzieniec wydoroślał. Niezbyt wykształcony, znający dobrze tylko język polski i ruski, był człowiekiem inteligentnym, zdecydowanym, upartym i stosunkowo mało poddającym się wpływom otoczenia, który lubił przemawiać z pozycji siły. Teraz nie przyjął warunków elekcji ograniczających jego władzę wielkoksiążęcą na Litwie. Podobno Sonka złagodziła nieco formę odmowy syna. Ostatecznej odpowiedzi Kazimierz miał jednak udzielić dopiero po wysłuchaniu zdania swej Rady Litewskiej, którą zwołał na 1 grudnia 1445 roku. Ta zaś nie tylko odrzuciła polskie propozycje, ale nawet zaproponowała przymierze z zakonem krzyżackim. Na następny zjazd styczniowy w Piotrkowie w zastępstwie wielkiego księcia przybył jego wuj, Wasyl Krasny-Drucki, brat cioteczny królowej. Odrzucił on butnie w imieniu siostrzeńca objęcie tronu na zaproponowanych warunkach, ale jednocześnie zaznaczył, że Kazimierz nie pozwolił aby kogoś innego na nim osadzić. Stanowisko takie było bardzo niepopularne, jednak Zofii udało się uzyskać jeszcze jedną zwłokę. Niemniej następny zjazd w Piotrkowie 30 marca przystąpił już do elekcji nowego króla. Kandydatów było dwóch: Bolesław, książę Mazowiecki i wychowany w Polsce Fryderyk Brandenburski, dawny narzeczony królewnej Jadwigi. Tego ostatniego popierali Oleśnicki i prymas. Ale musieli z tej kandydatury zrezygnować, gdyż pozostali zebrani opowiadali się za piastami. W rezultacie został warunkowo wybrany brat Wardańczyka, Kazimierz, a gdyby nie przyjął on korony, królem miał zostać Bolesław. Zofia oficjalnie nie zaprotestowała, ale doprowadziła do wysłania na Litwę nowego, półprywatnego poselstwa, które wielki książę przyjął bardziej ugodowo. O gotowości do pewnych ustępstw... Poinformował on najpierw matkę, a później niektórych dygnitarzy. W rezultacie zwołano dwa dalsze zjazdy, dla Wielkopolski w Kole i dla Małopolski w Korczynie. Na pierwszym pozycja Jagiellończyka była mocna, na drugim znacznie słabsza. Przybyła na nie jednakże Zofia i według Długosza z płaczem błagała, aby po stracie jednego jej syna nie odpychali od rządów drugiego i wszystkich do litości pobudziła. Na obu zjazdach wytypowano nowe poselstwo do Wilna. W wyniku kompromisu Jagielończyk, pozostając dziedzicem Litwy, stał się w koronie królem elekcyjnym. Stan ten miał się utrzymać aż do Unii Lubelskiej. W pertraktacjach Zofia brała czynny udział, łagodząc odmowy syna i przekonując Polaków, aby nie wysuwali warunków wstępnych. Doprawdy nie wiadomo, kiedy w tym nawale zajęć zdążyła w 1446 roku odwiedzić klasztor sądecki. Zachowała się jednak notatka, że tam była i że ku powszechnemu zdziwieniu jeden z jej ruskich dworzan został cudownie uzdrowiony, czego się nie spodziewano w stosunku do prawosławnego. W wyniku zawartego porozumienia Kazimierz przyjechał do Polski. W Sandomierzu spotkała go matka, a w Nowym Mieście Korczynie Oleśnicki i wojewoda krakowski Jan Tenczyński. Dnia 23 czerwca 1447 roku Jagiellończyk wjechał do Krakowa. Przed bramami witał nowego monarchę prymas w otoczeniu biskupów, akademię i procesje ze wszystkich kościołów. Król najpierw udał się do katedry, którą hojnie obdarował. Następnego dnia nadjechali książęta mazowieccy Bolesław i Władysław. Przybyło również czterech piastów śląskich. Z Litwinów obecny był stryj Kazimierza. Świdry Giełło, wujowie ze strony matki, Wasyl Krasny-Drucki i Jurij Siemionowicz-Holszański oraz dalszy krewny ojca, Wasyl olelkowicz książek Kijowski. Koronacja odbyła się 25 czerwca. Dokonał jej prymas Wincenty, który specjalnie sprowadził z Gniezna najpiękniejsze ornaty. Obecny był arcybiskup lwowski, Pi krakowski, włocławski, płocki i kamieniecki. Po raz pierwszy w czasie takiej uroczystości świeccy dygnitarzy pełnili pewne funkcje, nie będąc wyłącznie biernymi obserwatorami. Tak więc kasztelan krakowski trzymał koronę na złotej tacy, wojewoda krakowski berło, wojewoda poznański jabłko, a wojewoda sandomierski szczerbiec. Podobno astrolodzy orzekli, że koronacja odbyła się w dniu złym. Kazimierz wówczas miał niepełne dwadzieścia lat, a Zofia około czterdziestu. Wkrótce nowy monarcha wrócił na Litwę, odprowadzany przez matkę do Lublina. Z chwilą wstąpienia na tron młodszego syna pozycja królowej wdowy uległa znacznej zmianie. Kazimierz niewątpliwie kochał matkę i często szukał jej towarzystwa. Kronika Długosza aż się roi od informacji o spotkaniach i wspólnych wyjazdach Zofii i jej jedynaka. Jedynie w podróżach na Litwę kulowa stosunkowo rzadko towarzyszyła Kazimierzowi. Wiadomo jednak, że była w Wilnie w kwietniu 1448 roku, ale wróciła zaraz po Wielkanocy. Długoż twierdzi, że wobec klęski głodu trudno było tam utrzymać jej wielki dwór. Niemniej już na Boże ciało spotkała syna w Lublinie. W roku 1453 wracając razem z Piotrkowa do stolicy dowiedzieli się, że Turcy zajęli Konstantynopol. W 1447 roku byli w Poznaniu świadkami wielkiego pożaru. 25 czerwca 1450 roku w Krakowie, w czasie wyjątkowo uroczystego nabożeństwa, które celebrował Oleśnicki, monarcha z matką szli razem w procesji. Mimo tych kontaktów Kazimierz był mało podatny na wpływy i dla Zofii nie było sprawą łatwą przeforsowanie u niego swoich postulatów. Rzadko też występowała teraz samodzielnie w sprawach publicznych. Jednak w 1445 roku, na spotkaniu z Oleśnickim w Nowym Mieście Korczynie, podczas pobytu króla na Litwie, urazili wysłać na Węgry poselstwo mające godzić walczących ze sobą zwolenników i przeciwników pogrobowca. Poza tym Leńczyk nie był hojny. W 1453 roku potwierdził dawniejsze zapisy na rzecz Zofii ojca i brata, ale sam nowych nie dokonał. Niemniej królowa wdowa... Przy boku młodszego syna miała znacznie bardziej ustabilizowaną pozycję niż zapanowania obu Władysławów. Z dumą też prawdopodobnie widziała, jak spotykały go zaszczyty. W 1448 roku otrzymał od papieża Złotą Różę, a w 1450 wraz z cesarzem Fryderykiem III order podwiązki od Henryka VI. Odnośnie tego ostatniego odznaczenia... Kazimierz z niewiadomych względów nie dopełnił postanowienia statutu i nie przesłał swego herbu, aby został wywieszony w kaplicy św. Jerzego w Łyncorze. W swojej polityce wewnętrznej Jagiellańczyk opierał się na pewno między innymi na dawnych stronnikach matki jest charakterystyczne, że zatrzymał przy swym boku i uczynił doradcą — krzyżacy twierdzili nawet, że bardzo wpływowym — Chińcze z Rogowa, o którym musiał wiedzieć, że swego czasu był on przez pewne koła uważany za jego ojca. Niezależnie jednak od podatności na wpływy, Kazimierz w dużym stopniu, choć może innymi metodami, realizował to, o co walczyła przedtem matka. Zofia popierała zawsze świdrygiełę, a Zygmunt Kiejstutowicz cieszył się względami Oleśnickiego. Teraz syn tego ostatniego, Michał Zygmuntowicz, zwany Michałuszką, był przez Kazimierza ostro zwalczany, pozbawiony ojcowizny i wygnany z Litwy. Oleśnicki w butnych słowach strofował z tego powodu monarchę, na zjeździe w Korczynie w lipcu 1451 roku, przypominając przysięgi składane przez Jagiełłę Zygmuntowi we własnym i swoich dzieci imieniu. W odpowiedzi biskup krakowski usłyszał jedynie — nic mnie nie zdoła skłonić do pójścia za twą radą i wielu jeszcze głowy nałoży, zanim książę Michał odzyska swą ojcowiznę. W ogóle pomiędzy potężnym biskupem a Jagiellończykiem doszło do zasadniczej rozprawy, którą wygrał młodszy z przeciwników. Oleśnicki najpierw nie potrafił psychicznie podporządkować sobie dwudziestoletniego monarchy, a później nie mógł go nagiąć presją polityczną. Pierwsze starcia dotyczyły zagadnień kościelnych. Przez wiele lat Zbigniew popierał Sobór, choć oficjalnie pozostawał neutralny w jego walce z papieżem. Nowy król natomiast postanowił uznać następcę Eugeniusza IV, którym był Mikołaj V. Wobec tego Zbigniew uprzedził Jagielończyka i jego poseł z obediencją zjawił się wcześniej — Wówczas papież zatwierdził godność kardynała, nadaną biskupowi krakowskiemu uprzednio przez antypapieża Feliksa V, ale zwlekał z przysłaniem kapelusza. Tymczasem w kraju, rok 1448, ponownie podjęto nieudaną próbę przeniesienia Oleśnickiego na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, a w 1449 roku arcybiskupem lwowskim został nieżyczliwy mu Grzegorz Sanoka. Niemniej 10 października 1449 roku kanonik Jan Długosz przywiózł wreszcie Zbigniewowi oczekiwany kapelusz. Kardynał wystąpił w nim po raz pierwszy 6 grudnia na Zjeździe Piotrkowskim. Postawiło to od razu problem, czy purpurat ma pierwszeństwo przed prymasem. Początkowo ten ostatni, unikając zajęcia drugiego miejsca, opuścił obrady i Zbigniew triumfował. Jednak problem pozostał otwarty, a król ujawnił, że starał się w Rzymie odwlec nominację Oleśnickiego.